Teraz rozpoczynamy tą część, w której będziemy modlić się razem, śpiewać Bogu pieśni ku Jego chwale, słuchać dzisiaj niezwykłego świadectwa. Brat też za chwilę podzieli się fragmentem Bożego Słowa. Ja tylko przeczytam jeden wiersz z księgi Zachariasza z pierwszego rozdziału. Jeśli wiecie, gdzie znaleźć tą księgę, to jedna z takich księg przed Malachiaszem. Dobrze, bracie? Przedostatnia księga Starego Testamentu. Księga Zachariasza. I w trzecim wierszu Bóg mówi do swojego ludu zwróćcie się do Mnie. Zwróćcie się do Mnie. Tu brat mnie poprawia, nawróćcie się. A to słowo może znaczyć zwrócić, nawrócić, szów dla tych, co znają hebrajski. To znaczy odwrócić się, zmienić kierunek. Tak? Więc Bóg mówi zwróćcie się do Mnie. I co wtedy Bóg zrobi? Mówi, ja zwrócę się do was, tak? Już tam nie ma, nawrócę się do was, nie? Bracie, masz tam, nawrócie, nawrócę się do was? Powróćcie, zawróćcie, zwróćcie, no to wszystko to samo. Jedno hebrajskie słowo, szów, zapamiętajcie, szów. <śluje> szów, w, szów. To znaczy zmienić kierunek, w którym stoimy. Czy Bóg może zmienić kierunek? W pewnym sensie tak, bo wielokrotnie o tym mówi. Oczywiście nie w takim sensie jak my, wiecie, z, mamy oczy w jedną stronę zwrócone, twarz w jedną stronę i my zwracamy się. Bóg nie potrzebuje czegoś takiego robić, bo On jest duchem. Z jednej strony jest obecny wszędzie, w każdym czasie, ale czasami czytamy takie modlitwy. Panie, zwróć swoje oblicze na nas. No, to coś znaczy. Jak Bóg wiemy, że też nie ma oblicza w takim sensie, jakim my mamy ludzkiego oblicza. Nie ma oczu, nie ma nosa, nie ma ust, chociaż czasami tak nam się przedstawia, że Jego oczy patrzą wszędzie i Jego usta wypowiedziały słowa i tak dalej. Ale wiemy, że to są rzeczy, które nam pomagają zrozumieć te rzeczy, które Bóg czyni. Natomiast kiedy prorok tutaj mówi, że Bóg zwróci się do tych, którzy do Niego się zwracają, to składa Bóg przez tego proroka nam obietnicę, że kiedy my ku Niemu kierujemy nasze serca, kiedy my przed Nim się uniżamy, kiedy my chcemy Go uczcić, uwielbić, wywyższyć, podziękować Mu i przyjść do Niego z naszymi potrzebami, prośbami, jeśli czynimy to we właściwej postawie szacunku, uniżenia, uznania Go jako Tego, który... Jest żywym, potężnym, wielkim Bogiem. Jeśli zbliżymy się do Niego, zwrócimy się do Niego, to On obiecuje zareagować. To nie jest tak, że my zwracamy się do Niego, a On jest zbyt zajęty innymi sprawami. I musimy nie wiadomo ile wołać, nie wiadomo co musimy zrobić, żeby w końcu na nas zwrócił uwagę. nie. W Nowym Testamencie znajdujemy niemal identyczne słowa. Zbliżcie się do Boga, tam mówi Jakub chyba, a mówi, a On zbliży się do was. Zwróćcie się, zbliżcie się. Kiedy my robimy krok w Jego kierunku, On robi krok w naszym kierunku. Prawda jest taka, że On już zrobił wielki krok w naszym kierunku. To nie jest tak, że my jesteśmy pierwsi. <grym> To On pierwszy nas ukochał. To On, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, zbuntowanymi, synami buntu, On się do nas zbliżył w Jezusie Chrystusie. A teraz mówili, szukajcie mnie, szukajcie mnie, zbliżcie się do mnie, nawróćcie się, zawróćcie do mnie. Kochani, to jest coś, co każdego dnia musimy robić każdego jednego dnia, od samego poranku i przez cały dzień, aż do wieczora. Zwracać się do Boga, zwracać się do Boga, zwracać się do Boga, zbliżać się do Boga, zbliżać się do Boga. I mamy Jego obietnicę, że kiedy to robimy, to On zwróci się do nas, On zbliży się do nas. Jest Bogiem, który reaguje na taką postawę swojego ludu, swoich dzieci. Więc do tego was dzisiaj wszystkich, bracia, siostry, chcę zachęcić, byśmy całym sercem. Bo w innym miejscu Bóg mówi, szukajcie mnie całym sercem. Więc tak jak potrafimy, ze wszystkiego, co w nas, całym sercem, całą duszą, zwracajmy się do Niego, szukajmy Go, wielbimy Go. Mamy dzisiaj tutaj między nami szczególną grupę braci i sióstr, z gór najwyższych w Polsce, z Zakopanego, podzakopanego okolic. Zaraz usłyszycie ich piękny język, bardzo podobny do naszego polskiego, ale momentami, momentami trzeba pomyśleć, co on mówi, co oni mówią, ale damy radę. Ja uwielbiam ich słuchać, jak oni po górolsku zaczynają między sobą Także będziemy mieli takie troszeczkę no, inny, inny, jak to nazwać nawet, no, ten sam duch, to najważniejsze. A to, że troszeczkę inny akcent, niektóre słowa troszkę inne, to nam nie przeszkadza radować się i wielbić Boga i dziękować Jemu za te dzieła, które w ich życiu oglądamy. Także Bartek tam usiadł na samym końcu, chodź bracie do przodu. Bartek, na jeszcze parę słów zachęty. Chwała Bogu, bracia i siostry. Bardzo się cieszymy, że możemy tu z Wami być. Ja widząc od rana te rozpromienione twarze tutaj jestem bardzo szczęśliwy. Chcieliśmy się przywitać. Jesteśmy tutaj z powodu... Tego, że, że nasz Pan nas, nas posłał na, na post braterski, który tutaj jest zorganizowany i, i staramy się jak tylko możemy z braćmi e, uczestniczyć. I w związku z tym nasze żony i siostry pomyślały sobie, że, że pojadą za nami i, i sobie też tu spędzą czas w Gdyni obok, a my tu będziemy spędzać czas na, na, na poście i modlitwie. I zanim mi to umknie, to chciałbym podziękować braciom, siostrom, którzy tu byli zaangażowani w organizację tego naszego postu. Wiem, że to dużo roboty, dużo, dużo krzątaniny koło, koło jedzenia, sprzątania po nas. Później też na pewno tylu braci tutaj w jednej sali i dziękujemy Wam za to, że, że tutaj się zaangażowaliście w to i, no i braci z tej społeczności, którzy którzy nie mieli okazji uczestniczyć w tych braterskich spotkaniach, też chciałem zachęcić, żeby, żeby z nami tu y, trwali. Te posty są cztery razy do roku. Cudowny czas, błogosławiony i, i nam było bardzo ciężko się jakoś przełamać, żeby pojechać pierwszy raz, ale jak już zobaczyliśmy to grono braci, tą to, to mądrość, to, to, to, to co się tam dzieje, że Pan z nami jest faktycznie i, i przemawia przez braci, to, to po prostu aż się nie chce opuszczać żadnego, żadnego, następnego zgromadzenia. Także na początek właśnie chciałem podziękować za, za, za, tą, za, tą, za to zaangażowanie. Druga sprawa, to chciałem wam powiedzieć, tak jak mówi list do Rzymian początek, że, że dziękuję Bogu za was, albowiem wasza wiara jest słynna na, na cały świat. <grych> Może to brzmi tak na wyrost, ale, ale powiem Wam, że, że tak jest. Jesteście takim naszym bratnim zborem umiłowanym. Tu, tu z bratem Pawłem się już znamy dłuższy czas. My mamy taką niewielką społeczność domową i, i staramy się tak być takim czystym, czaśnym zgromadzeniem. Chcemy jak najbardziej służyć Panu i trzymać się słowa. Kiedy mieliśmy temat związane z koniecznością nakrywania głów przez siostry i, i odkrywania przez braci, to trafiliśmy na, na nauczanie brata Pawła i to nas tak bardzo zachęciło i nas, nas też z moim bratem rodzonym, który jest też moim bratem w Chrystusie, utwierdziło także, że żeby nauczać tego u nas, nasze siostry, że, że, że tak jest napisane, one tam wiadomo, że, że to jest to jest ciężki temat śród sióstr. Nie chcę się na ten temat rozwodzić, natomiast no jest, jest, jest to napisane i jest to poparte mocnym argumentem. Natomiast dzięki temu właśnie poznaliśmy brata Pawła, zaczęliśmy słuchać innych nauczeń i, i tak stał się naszym takim umiłowanym bratem właśnie po drugiej stronie Polski. I, i później kiedy mieliśmy okazję go poznać na, na poście braterskim, była to, to ogromna y, przyjemność ogromna radość i zbudowanie i, i, no i tak się stało też, że, że brat Paweł był u nas w Zakopanem, mogliśmy z nim spędzić dużo czasu w naszym domu, także mogę powiedzieć, że jest to jeden, jeden z braci, który, który wie co mówi, kiedy tu staje i, i jest, jeżeli głosi coś, to też wykonuje to, nie, nie, nie ma w tym ani, ani trochę hipokryzji. Wiele się od brata uczę i, i też w kwestii takiej Ostatnio mi pokazał w kwestii miłości do żony, kiedy byli w, w takiej no, rozłące. Paweł był, brat Paweł był na drugim końcu Polski i, i te telefony do, do żony miałem okazję słyszeć, jak, jak, jak tęsknią za sobą, jak, jak, jak, się, jak się kochają. I jest to dla mnie ogromny wzór taki, no, takiego... Związku małżeńskiego takiego prawdziwego. Dzięki, bracie, za Twoje za świadectwo. Czasem nawet nie wiesz, że jesteś świadectwem, bo, bo twoje, twoje czyny y, mówią same. Także chciałem braci i siostry tutaj zachęcić, bo czasem jest tak, że, że ktoś nie jest, nie jest prorokiem we własnym kraju, tak? Może być pastor niedoceniany, natomiast my, my Wam naprawdę zazdrościmy takiego, takiego brata. I wiele razy też myśleliśmy o tym, żeby się nawet tu przeprowadzić, żeby <śmiech> rzucić te góry, rzucić to, to wszystko i, i, i, i no, przybyć tutaj. No to tak pół żartem, pół serio, ale, ale naprawdę mam nadzieję, że, że doceniacie brata i, i, i wiedzcie, że no starsi, zwłaszcza tacy jak, jak brat Paweł są godni podwójnej czci, tak jak jest napisane. Natomiast ja chciałem się podzielić tak szybciutko jeszcze na, na początek. Jakbyśmy mogli otworzyć Ewangelię Mateusza, jedenasty rozdział. Brat mnie tu poprosił, żebym się podzielił z tym, co, co leży na sercu. Kiedyś słyszałem od jednego brata takie, takie nauczanie, które mi głęboko zapadło i jak mam okazję, to się, to, to się tym dzielę, ponieważ mi to co jakiś czas ten obraz staje przed oczami i, i mi pomaga w moich, w moich czasem rozterkach i, i jest to też związane z tym, co, co brat powiedział na początku z księgą Zachariasza, z tym, że, że jeżeli my będziemy podchodzić do Boga, On też przyjdzie do nas. I ten fragment mówi o tym, co dalej. Co dalej, jeżeli Bóg już przyjdzie do nas, my do Niego i, i co dalej. Przeczytajmy. Końcówka od, od wiersza 27, 11 rozdział Ewangelii Mateusza. Wszystko zostało mi dane od mego ojca i nikt nie zna syna, tylko ojciec. Nikt nie zna ojca, tylko syn i ten, któremu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemie lekkie. Ja się chciałem tak króciutko podzielić. Mamy tu fragment, który mówi między innymi o tym, o tym jarzmie, które mamy wziąć i uczyć się. I to jest, jest te wyrazy są razem. Weźcie jarzmo i uczcie się. I co, co, co ma wspólnego jarzmo z, z nauką? Nie? Jarzmo się nam kojarzy jakoś tak dosyć z czymś bardzo ciężkim coś, co musimy ciągnąć i, i ja dostałem od brata pewnego taki, taki obraz właśnie związany z tym jarzmem i z tą nauką on nam wyświetlił, co, co to jest jarzmo, tak? Wyświetlił nam taką, taką drewnianą ramę Używano mi w Polsce też, ale, ale generalnie w tych krajach biblijnych to do dzisiaj jest taka drewniana rama sklecona takie dwie kraty, no i jest to cudowny wynalazek, który pozwala na to, że możemy wykorzystać nasze zwierzęta do pomocy na, na roli, ponieważ y, możemy za to jarzmo zapiąć jakiś sprzęt rolniczy typu, typu do, do bronowania, do orania i, i, i, i o tym jazmie jest tutaj mowa. To, to jarzmo jest bardzo często podwójne, czyli Idą dwa zwierzęta obok siebie i za nimi ten rolnik, który tam kieruje i, i dba o to, żeby tam nie, za, nie zaorać na dwa palce między sąsiada. <śmiech> Linia musi być prosta według zamysłu ustaleń tego, który, który orze. Ta droga jest prosta. I teraz właśnie jest sytuacja, kiedy, kiedy te zwierzęta czasem... Mm, to nie, są, nie, nie jest jakby nie, nie są równorzędne. Czyli, czyli mamy powiedzmy, w, urodziło się w, w, wśród tych zwierząt nowe, młode. I czy to jest jakiś wół czy, czy muł, cokolwiek mamy, mamy to ciele i ono, ono się musi, musi być przysposobione do pracy z tym, z tym starszym. I mamy taki obraz, kiedy ten starszy idzie prosto. I ten mały idzie koło niego w tym jarzmie, tak? Obydwaj ciągną to, ale ten mały, jak to mały, wiadomo, że, że nie trzyma tej linii prostej, tylko on próbuje tam gdzieś brykać na boki I, i on się przyucza od tego starszego, jak iść posłusznie, prosto, jak się tu nie, nie pokaleczyć o to, żeby, żeby po prostu żeby iść wygodnie, żeby się nie poobijać, żeby po prostu posłusznie się przyuczyć do, do tego jarzma. I to jest właśnie... Coś, o czym, o czym tu jest mowa, że idziemy z naszym Panem. Kiedy już się do Niego zwrócimy, podejdziemy do Niego, On przyjdzie do nas i uczymy się tej, tej drogi od tego starszego. I to jest, to jest przepiękny dla mnie obraz, że, że ten starszy, czyli Pan Jezus, idzie obok. On jest wiadomo, że mieszka, mieszka w nas, ale, ale ten, to wyobrażenie, że On idzie cały czas cały czas obok mnie, a ja jestem tym, tym małym, który się dopiero uczy i, i uczy się jak nie, nie, nie odchodzić ani w, w prawo, ani w lewo. Uczy się prostej drogi. Ten starszy, czyli Pan, który idzie, idzie obok mnie, uczy mnie i jest ze mną, też pomaga mi. Tak? Jeżeli ja gdzieś za słabne, przy tym ciągnięciu on idzie, ja do niego próbuję dorównać i jest to, jest to przepiękny obraz i, i bardzo mi pomaga i, i teraz kiedy brat mnie poprosił że czy, czy mógłbym się czymś podzielić to, to Bóg mi właśnie to przypomniał co jakiś czas taki obraz i, i z tym z tym chcę Was zostawić do, do, do przemyślenia także chwała Bogu, dziękuję wracam Panie nasz. Dzięki Ci, że możemy zwrócić się do Tobie, oczekując Twojego zbliżenia się do nas i chcemy przyjąć to jarzmo, aby z Tobą chodzić, aby uczyć się od Ciebie pokornego, cichego serca, ale wiedz, tak wiele w Tobie widzimy tych wszystkich cudownych rzeczy, chcemy się od Ciebie uczyć, chcemy Ciebie naśladować, Dziękujemy za takie jak to zgromadzenie, gdzie możemy słuchać Twego Słowa, gdzie możemy się wspólnie modlić i zbliżać się do Ciebie, abyś Ty mówił do nas, kształtował nas i prowadził nas w Twoim kierunku. Panie, błogosław ten czas i działaj w naszych sercach. Amen. Ja też dziękuję, ojcze, że Możemy tutaj być, możemy wsłuchiwać się w Twój głos, możemy czerpać od siebie nawzajem. I może to być czas zmarnowany, gdy nasze myśli prowadzą gdzieś, są daleko, ale może to być też dobry czas, kiedy nasze serca pałają do Ciebie i wsłuchują się Twój głos i, i słyszą ten głos i chcą podążać za tym głosem. Proszę każdego z nas, żebyśmy skorzystali w taki dobry sposób tego czasu. Amen. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, też chcę Ci podziękować za to, że my jako Twoi poddani, jako słudzy twoi, jako właściwie można powiedzieć niewolnicy <toddanie> <toddanie> ten, ten Niewyobrażalny przywilej służenia Tobie w takiej postaci bliskiej relacji. Cię, to jest cię. To jest niesamowite. Mm. My, którzy nie jesteśmy godni nawet wzroku na Ciebie podnieść, no. a Ty nas zapraszasz do takiej tak bliskiej relacji, w której możemy iść z Tobą przez życie, tak, dawać te kroki, przybliżać panie. się, wsłuchiwać, uczyć od, od Ciebie, obserwować Cię, Panie, przez całe nasze życie. Chcę Ci podziękować za każdego z nas, za to, że dajemy te kroki w Twoim kierunku z różną dynamiką, z różnym, czasem z różnym efektem, ale wierzę Panie, że każdego, którego zdradzasz, pociągasz do siebie, nie tylko zapraszasz, zachęcasz, ale też przyciągasz w jakiś taki cudowny sposób. Chcę Ci prosić Panie, żebyś przyciągał nas bardziej, nas, naszych bliskich, nasze dzieci. Panie Zagropego Ci dziękuję za każdy krok w Twoim temu. obręb. Amen. Święty Panie Jezu, dziękujemy Ci i miłujemy Ci, żeś Ty nas w pierwszym milował. Panie, samego siebie dałeś za nas, aby wykupić ślub dla szczytami być, aby być lud był Twoją szczególną własnością. Tego imienia Jezu. Dziękujemy Ci za tą miłość, tą dość naszego serca, tego ducha świętego, który będzie dla i wygnany. Dziękujemy Ci Panie za wielkość, że dałeś nam to, że być szczęściem tego ciała. Dziękujemy Ci Panie za wielkie miłosierdzie i tą wielką pasję, którą Pani nam pozaleciła. I mnie Pan kolei, będzie do kolei, Amen. Amen. Łaskę, którą mamy w Tobie w Jezusie Chrystusie dzisiaj. W moment. Amen. Amen. Panie Jezu, chciałbym ja wyższyć Panie dzisiaj to do zgromadzenia. Panie. Dziękując Ci, Panie, za zbawienie Twoje, za usprawiedliwienie. Panie chwalę Cię za to, dziękuję Tobie i bądź prawdziwym królem, Panie, jak śpiewaliśmy do tak, życia Panie. Życie. Pomóż poddać Tobie wszystko, Panie. Bo jesteś też godzien Panie. Jesteś godny zaufania Panie, jesteś wierny. Najwyższa jest. Pani chcę Ci też podziękować, że to składanie przed Tobą naszego życia i oddawanie Tobie wszystkiego nie jest żadną stratą dla człowieka. Panie dajesz tak wiele więcej. Kiedy składamy Tobie, bo wierzę w nasze życie, to otrzymujemy o Niebo więcej w dzień radości Radość ten pokój, który z tobą mamy, mądrość, którą też poddarzasz, by żyć na ziemi w sposób użyteczny tobie, na pożytek też braciom, siostrom i innym ludziom. To wszystko jest skarbem, którego nie <śmiech> zabędziemy w świecie Świat tego nie ma, mądrość usta tego nie ma, a u ciebie to wszystko jest. Rada, rzecz, pokój. Święty, w Twojej mocy. Panie, prosimy Cię, przybliżaj nas do tej rzeczywistości, do siebie. Wiem, że zachęta od Ciebie płynie cały czas, a to tylko nasze sztywne karki i nasze nas wzbraniają przed tym, żeby jeszcze bardziej się do Ciebie przybliżyć. Dlatego proszę Cię, Panie, za całą Twoją ludę, za mną, za moją rodziną, brać mi się w stronę. Pociągajcie się. Panie, Panie ale tak, panie, chcę dziękować pani Jezu, chcę Ci podziękować za to, że zgodziłeś się przyjść na ten świat Panie, że widzisz przed nami, wskazujesz nam drogę Panie, że zgodziłeś się iść z nami w tym dziękuję. Dziękuję, ci, dziękuję. dziękuję Ci też Panie, że coś chciałeś zamieszkać przez świata, mhm. w naszych sercach Panie dziękuję Ci też za Twoje naprawdę święte gminie, proszę, bo chcielibyć w Twojego zawsze Psalm 33. Radujcie się Panu sprawiedliwi, radę przystoi chwała. Dziękujcie Panu na cytrze, dajcie Mu na dziesięciu strumnej karbie, śpiewajcie Mu pieśno, dajcie im, o przykłym radosnym, bo słowo Pana jest prawdę a wszystkie dziecko dokonane są wierności. Oni mu jest i prawo. Pełna jest ziemia łaski Pana. Słowem Pana uczynionym zostały w a w chmieniu do całego ustroju. Tym, który uczynił niebo i ziemię. ten, który istnieje wiecznie, ten żyjący na wieki wiecznej. Amen. Amen. Ale... Panie, Ty jesteś źródłem naszego życia, źródłem naszej radości. Twoja świadomość rozprasza smutek, ciemność. Panie, Ty jesteś pociechą, siłą naszą w chwilach, w sztuk, niepewności, lęku naszego. Dzięki Ci, że jesteś skałą, w której się możemy upierać i się nie zawiedziemy. Prawdziwie Ty jesteś naszym Panem naszym Bogiem. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że. Ty Pani posłałeś swojego jedynego Syna na drzewo krzyża, pani, że umarł za nas. Umarł za nas, którzy nie jesteśmy tak bardzo niegodni tego, którzy oddaliliśmy się od Ciebie, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty nas pociągnąłeś do siebie i nie masz w tym żadnego naszego wkładu, pani. Dziękuję Ci za to, że Pan Jezus żył tak jak my, dał nam przykład, możemy czytać o, o tym, możemy uczyć się od Niego, pani. Chociaż nigdy nie dojdziemy do takiego poziomu. Dziękuję Ci za to, że on umarł i zmartwychwstał i teraz siedzi Panie po Twojej prawicy i wstawia się za nami. I, i nieważne ile razy upadniemy Panie, jeśli przyjdziemy do Ciebie, do szczerym sercem, Ty, ty nam Panie i Ty nas przyjmiesz do ciebie Tak bardzo dziękuję Ci za to, że jest nadzieja dla nas. Dziękuję Ci Panie za to, że nie zostawiłeś też nas samych na tym świecie. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam Kościół, dałeś nam społeczność, w której możemy się oddziać, w której możemy Ciebie chwalić, tam i razem i wzmacniać siebie nawzajem. Dziękuję Ci za to, że możemy to robić swobodnie w Polsce, tutaj w wolnym kraju. Aż proszę Ci Pana bardzo o kraje, gdzie nie ma tej możliwości, gdzie są przeszkadzani, gdzie ludzie pracują, że są zabijani, proszę, nas, proszę Cię o to, żebyś Ty im dawał wsparcie i żeby byli mocno, tak, szczególnie tak, mocno ukrywani w tobie, a w Twoim słowem proszę Cię, żebyśmy wszyscy zawsze patrzyli się tylko na Ciebie. Amen. Amen. Ciało. Mogli rozróżniać, mogli wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe, Panie. Dzięki za to, Boże. Potrzebujemy tego, szczególnie w tych czasach trudnych, w jakich żyjemy, Boże. I prosimy Cię, abyś w dalszym ciągu nas tym od Pani. Potrzebujemy Twojego pokoju, Twojej mądrości, Twojego prowadzenia. Amen. Amen. Panie Jezu, tak też, też Cię proszę, abyś dał nam takie pragnienia, Panie, aby już dzisiaj opaść z tych sił, Panie, i patrzeć tylko na Ciebie, Panie, będąc ubogim w duchu, Panie, oczekując Twojego działania, Twojej mocy, Twojej siły, Panie, nie szukając jej w sobie. Tak Cię, Panie, proszę, przeprosić Cię też, Panie, o tych właśnie niezbawionych, pani, tych, którzy jeszcze nie mają tej... Panie, zdają Cię ze słyszenia, ale w tej głębokiej relacji z Tobą, do której Ty zapraszasz, Panie człowieka, proszę Cię, Panie, abyśmy byli tymi, którzy, Panie, niosą, bym woli Chrystusową i do tego zachęcają właśnie ludzi, Panie. Czy tych, którzy pomiędzy nami są, tacy jeszcze, Panie, czy w świecie ludzi, których tam stawiasz, Panie, na drodze. Panie, proszę Cię, chcę mówić się o tych niezbawionych, Panie, bo czas jest bliski, Panie, czas łaski kiedyś się skończył, Panie, i daj nam ciężar, Panie, aby moklić się, Panie, o nich, aby, Panie, iść za zabawienią Twoją, w Twojej mocy, Panie, w swojej słabości, w Twojej mocy, Panie Jezu. Uzdalaj Jego, do jest swój Kościół, Panie. Prosimy. Amen. Chwała, Panie, Panie. Chwała, Panie, części, Dzięki Ci za łaskę, możemy żyć, z której możemy ciągle czerpać i oglądać, też ją w życiu ludzi wokół nas, w świadectwach, które słyszymy Twojego niezwykłego działania. Daj nam dzisiaj wsłuchiwać się w Twoje dzieła, podziwiać Ciebie i wywyższać Ciebie za łaskę, jaką okazujesz słabym ludziom pośród naszej, naszego zagubienia, naszych decyzjach, różnych decyzjach, często błędnych. Panie, jesteś Zbawicielem, jesteś ratunkiem, jesteś pomocą. Chwalimy Ciebie za Twoją nieustającą miłość, dobreć i wielką, cudowną łaskę. Amen. Amen. Usiądźmy. Posłuchamy bracia, siostry Tomka i Gabrysi, którzy opowiedzą nam o tym, jak cudownie Bóg działał w ich życiu. Pamiętam, kiedy ich poznałem minionego lata i słuchałem ich historii, to po prostu mówię, Boże... Jak wielkie są Twoje dzieła, jak wielka jest Twoja łaska. Nadstawmy ucha i naprawdę e, bądźmy błogosławieni tym, co Bóg uczynił w życiu tych młodych ludzi. Zapraszamy Was razem. Witamy wszystkich, całą społeczność z Wejherowa. Witamy Was, siostra, bracia. Tak już Paweł powiedział, nazywamy się Gabrysia i Tomek słuchajcie, o, chcemy się podzielić z e, naszym świadectwem tutaj, bo już Paweł słyszał, bracia na poście też słyszeli, ale to ja powiedziałem braciom, że jak nie ma tej mojej drugiej połówki to tak nie wybrzmiewa, słuchajcie to jednak Bóg pokazuje jakim instytucją, jakim darem od Boga jest małżeństwo po prostu jeden bez drugiego i musi się wspierać słuchajcie, to jest, to jest podstawa to jest ten pierwszy kościół, który Pan Jezus nam daje Rodzina, małżeństwo. Słuchajcie, no co mogę Wam powiedzieć. Na początku powiem Wam, zacznę tak, że wzięliśmy ślub w wieku wczesnym, tak troszeczkę rodzice przymusili. Wiecie, jak to na górach bywa. My jesteśmy 11 lat po ślubie. 11 lat po ślubie, a tak ze sobą od, od roku, tak można powiedzieć. Zeszliśmy się po 10 latach, nasze drogi się zesły. Z, Czyli za... tak naprawdę zaraz po ślubie się wszystko rozpadło po prostu. Tak jest, tak jest. No, Ale przez te 10 lat mieliśmy trochę kontaktu ze sobą, zawsze były jakieś ciężkie chwile. Na przykład tak moja babcia zmarła, wczoraj nawet o tym rozmawialiśmy, a babcia mnie wychowywała, to Tomek przyszedł do kościoła, siadł obok mnie, no nie, a to jest wieś, więc wszyscy wiedzieli, że nie żyjemy razem, że nie mieszkamy razem, a nagle w kościele razem, Ja jeszcze wtedy byliśmy katolikami. Tak. Jak szukałam pracy, to Tomek właśnie mnie wspierał, więc to było takie niby osobno, ale zawsze jakiś kontakt był, gdy była jakaś potrzeba, nie? Jak było zawsze wsparcia, to zawsze... Ale to małżeństwo nie można było nazwać. No, to było takie, nie wiem, tak znajomi, ani nie byli razem, a nic, ale zawsze jakoś nas to siebie ciągło, nie? Jak był problem, to jednak byliśmy dla siebie, nie? No, i jak się to wszystko zaczęło, no bo było nam dobrze osobno. Nie, nie każdy poszedł w swoją stronę w kariery, wiadomo, jak to ten świat świat nas kusi. No ale po 10 latach e, moja żona wróciła się z Krakowa i mówi, no musimy spróbować razem. To nie może tak być. Jesteśmy już 10 lat, albo się rozejdziemy po prostu, albo po prostu będziemy razem. I pr i staraliśmy się to próbować, no słuchajcie, to był okres Ale taki... Ale wzięłam go trochę takim szantażem, no to no. też powiem, bo zaczęłam, no nie, że tak, ja nie chcę dalej kontynuować tak życia, że ani razem, ani osobno. ani jestem panna, ani mężatka, więc po prostu z każdej strony ściana i mur. Więc Tomek się zgodził, no nie, no bo jednak też wziął za to odpowiedzialność, że bardzo dążył do tego ślubu, a nigdy tego nie spełniliśmy razem, więc yy, zaczęliśmy mieszkać razem po raz pierwszy. No i zaczęły się wszystkie kłopoty. Po prostu, no nie wiem, od najmniejszego drobiazgu do największych awantur i to było, można określić piekło na ziemi. To nie było normalne życie. I Codynie, jeden i drugi kłótnie. cierpiał, no nie? Tak, codzienne kłótnie, codzienne wyzywanie. Się. Znaczy ja to tak prosiłem Boga o cierpliwość już, żeby żeby.. No nie staracie się. Wtedy jeszcze tak nie, ale nie miałem takich już nerwów, ale po prostu też też granica taka była, no, tego, tego ubliżania i tego wszystkiego. No, no, co, tak, dzień, no to co dzień, słuchajcie, była wojna, kłócić, tam, bo wojna. już później wychodziliśmy z domu w pole się kłócić, żeby rodzice nie słuchali, tak. bo bracie, rodzice bracie. moi mają około 70 lat, no i nie chciałam im tego robić ciągle, no nie? Nawet raz doszło do tego, że ojciec wyszedł na górę i nas rozganiał od siebie, żebyśmy po prostu bożle, sobie bożle. nie wydrapali oczu. No i później zaczęliśmy szukać, yy, znaczy ja przez ten czas, jak mieszkałam w Krakowie, to yy, jeszcze nawet wcześniej, mam 33 lata, chciałam, miałam taką potrzebę poznania Boga, a ze względu na to, że mój tata czytał Pismo Święte, chciałam, żeby ze mną przeczytał to pismo, bo tak każdy mówił, że a pismo za trudno czytać, że sama, sama nie zrozumiesz, więc chciałam z nim przeczytać, ale ojciec mi powiedział, że jak przeczytam, to zgłupieję i jeżeli nie jestem po prostu w dobrej komitewie z mężem, to tym bardziej to nie jest mój czas. Więc tak trochę mnie odgonił od tego pisma. No i przeszło następne dwa lata. Jak było między nami już po prostu tak naprawdę źle, zaczęłam szukać gdzie indziej. Ja dowiedziałam się, że od znajomego, który jest muzułmaninem, że w islamie są rozwody, że w islamie są inne prawa. Tak naprawdę kobieta ma bardzo duże prawa. Znaczy tak tłumaczono. No i zaczęło mnie to coraz bardziej interesować, bo każda, każde pytanie miało idealną odpowiedź. To taką piękną, po prostu to było jak z bajki pisane odpowiedzi i zaczęłam się tym islamem bardzo interesować, czytać Koran, modlić się po arabsku. No już doszło do takiego momentu, że jak później mieszkałam właśnie w Zakopanem, to nawet yy, przez Ramadan pościłam, myłam się pięć razy dziennie. No to już była po prostu cała procedura, którą oni stosują. I Tomek to widział i obserwował, ale, ale, no, ale nie. jakoś ja ciągłem do wiary katolickiej, no, mówię, że tam tłumaczyłem jej, że no te fakty z, z, z, wiadomo z islamu, że Mohamed jest jest to jednak religia pokojowa i ja go oni nawracali mieczem, ale... No i cały czas te argumenty, co, bo ja 15 lat też mogę powiedzieć, czytałem Pismo Święte jako lektor w Kościele, tak byłem ministrantem, lektorem, emeryturę wyrobiłem, sobie tak zawsze okay. to mówiłem. No ale, ale, ale dużo czytałem właśnie tego Pisma, jedziemy na to oazy dzieci, Boże gdzie, słuchajcie, tam, tam fajnie było, bo tam było przedstawione jednak Pismo, Pismo Święte. Mnie zawsze od początku coś nie pasowało. Ja nie, nigdy nie znalazłem spowiedzi w Ewangeliach w Piśmie Świętym i takich rzeczy i. Cały czas też coś mi tam mówiło, że coś mi tu nie pasuje na przykład. No, no i było tak, że jedynym, jak kłóciliśmy się tak mocno kłóciliśmy z Gabresią, to jedynym, jedynym takim, gdzie Gabresia się uspokoiła, jedną rzeczą było to, jak zaczynaliśmy rozmawiać o Bogu. Wtedy jednym i drugim, bo to był Alak, to był Bóg nasz. To Bóg, wiecie, to, to Ogólnie par... jak zaczęłaś jakaś debata, tak. na mnie, nawet międzyreligijna, tu islam, tu chrześcijaństwo, jakie są różnice, a co jest prawda, to szukanie prawdy mnie bardzo ciągło i uspokajało. Po prostu nieważne jak, jaki był wybuch, nagle opadałam, opadałam nie? i Tomek to zaczął zauważać i później nawet zaczął to wykorzystywać prost, w pewnym jak, sensie, prost. aż się nie skapnęłam, <laughs> <laughs> ale, ale i tak to za każdym razem działało. No, ale... Zaczęliśmy szukać razem po prostu, Zaczy... nie, ale nie dochodziliśmy do, żadnej, nie, nie do żadnego wniosku. No, nie, nie było jakoś. No, ale... Gabriela zaczęła potem szuka, szukać odpowiedzi i... Trzeba było na zewnątrz, na nie? Zewnątrz. Szukać kogoś, kto by dał tej odpowiedzi. Ty chodziłaś, jeszcze możesz powiedzieć, jak chodziłaś do tego księdza spowiednika, że... No, do takiego razy... ojca w Krakowie, no i... No bo właśnie od takich znajomych dowiedziałam się, że jeżeli byłam w islamie, no to trzeba oczyszczenia, trzeba msze uwolnienia, że to jest, to jest diabelskie i mogłabym po prostu być opętana przez złego ducha. Więc ja już w ogóle sobie przybrałam do głowy, że no trzeba iść na tą mszę uwolnienia. Byłam na mszę uwolnienia w Warszawie, Warszawie, Warszabora. Jak się nazywał ten Warszabora. Tak, ojciec Baszabora właśnie. Później wychodziłam o takiego ojca do Krakowa. Chciałam, myślałam, że on coś odprawi, coś zrobi, coś się we mnie zmieni, się nie zmieniło, ani on nic nie robił. Więc dla mnie to było takie kompletne bezsensu i. Szczerze mówiąc, im więcej do niego szłam, tym gorzej się czułam. On mnie po prostu tak przygniatał, nie wiem, nie umiem tego określić, bardzo źle mi było po tych spotkaniach, był bezempatyczny, bezuczuciowy i nic mi nie doradził, żadnej zmiany nie wprowadził, nie wiem, po prostu był bez sensu. W końcu ten ojciec wyjechał na dwutygodniowy urlop i po prostu się urwały te spotkania. No i wtedy Tomek zainicjował, że no to musimy gdzieś indziej szukać. No też nie? Trzeba, jeszcze byłaś w kurii. W dopiero było później. Tak. Ale ty później za zadzwoniłeś do kolegi tak. ze studiów. No to szukaliśmy takich na prostych odpowiedzi, co to jest Trójca, co to jest ten, no wiecie, no tego się nie uczy na religiach, omija się te tematy, jeżeli chodzi, chodzi o, o, o religię. No bo Islam zaprzecza i Trójcy, i Jezusowi, no nie? Czyli Jezus istniał, ale to był prorok i on nie umarł na krzyżu, tylko po prostu zostało tak ludziom przedstawione jak gdyby umarł, ale tak naprawdę nie mają wytłumaczenia, czy on umarł, czy on został po prostu wzięty za życia, czy ktoś został podstawiony za niego, ale to chyba lepiej macie go mnie wytłumaczyć. Tak, a to zaraz powiem jeszcze, jak to było. No i, no, i, no i po prostu ja zadzwoniłem, bo studiowałem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, no i tam poznałem kolegę, który potem po tych uniwersytecie wstąpił, do poszedł na księdza. No i Czyli zakończył normalnie ich studia i jeszcze poszedł, dodatkowo po prostu, poszedł na księdza. Poszedł na księdza, jest księdzem teraz. My No się kurczę, no to co mi może odpowiedzieć na pytania, jak nie? Brześek. Kolega, mój przyjaciel ze studiów najlepszy, który jest księdzem. No to dzwonimy do tego Grześka, już żeśmy nie pojechali. Dzwonimy i pytam się, zadajemy mu pytania. No ale dowiedzieliśmy się tylko tyle, że on nie studiował biblioznawstwa. No to, kurczę, no to Przeczyta nam jakiś fragment. Jakiś fragment, który sami Biblii, sobie przeczytali. mnie tam i tyle. No i to, to, to ale głębokie rozmowy tutaj nie było. Nie było, no ale był taki, był taki czas, jak się no, nasz brat Maciek tutaj na, nawracał, bo my z Maciem znamy się od młodzieńczych lat, też przyjaźń duża, dużo przeszliśmy. No i ta, urwał się tam kontakt, no i nagle, bo tam... On też jesteśmy rodziną, tam przez moją siostrę, tam mnie się wrzeniła i moja siostra do mnie mówi, że jedź do Maćka, bo Maciek zwariował. Kurczę, co to się stało? Nie? Bo przecież, ale to no... było dużo wcześniej, tak, jakieś tak, 3-4 lata, tak, lata temu. Tak, 3-4 lata temu. Ja pojechałem do tego Maćka, myślę, że no jak zwariował, no to kurczę, to, to jadę do niego posłuchać, co się stało. No, przyjechałem nie? do Maćka, no ale Maćkowi nic nie jest. Maciek czyta Pismo Święte. No, no, to wiecie, jak w, na Podchalu jest, jak ktoś czyta Pismo Święte, jest e, inny, inaczej myśli, to już jest e, od wariatów i w ogóle e, wezywany. No, ciężko na Podchalu jest. Jeszcze jak coś opowie się o Marii, to już w ogóle jest e, tragedia złego. No i Maciek przyszedłem do tego Macieka. Maciek mi fajnie to wszystko opowiedział. Powiedział mi swoje świadectwo, powiedział mi jak, jak, jak to się stało. Nawet nie wiedziałem wtedy, że on mi opowiedział swoje świadectwo. Tego tak ostatnio myślę, że to chyba było wtedy świadectwo, co mi Maciek mówił. No i nadawał mi te, wiecie, tych pisma, wysyłał mi, wiecie, tak tego nie przeczytałem, no nie, no po, po co? no po co, no nie. Ale chłopu nic nie jest, no nie, mówię, że kurczę, przecież normalnie czyta Pismo Święte, to, że inne ma poglądy, no to przecież e, nic, nic, nic mu nie jest. No nie? i powiedziałem to po prostu też w rodzinie, że przecież Maczek z Maćkowie nic nie jest i ten, no i tak to zostało. No i słuchajcie, i my jak zaczęliśmy szukać e, po prostu... E, osoby, żeby ktoś nam pomógł w szukaniu Boga, odpowiedziała na te pytania, no to potem, jak tam mi kolega swój swoim powiedział, że, że, że nie studiował biblioznawstwa, no to nagle przyszło mi, przecież Maciek czyta Pismo Święte. No nie? I zaproponował, że można zadzwonić do Maćka. E, no. Tak, ale do Maćka? Ale co on mi pomoże? Ona nie jest księdzem, ani ojcem. Co mi Maciek pomoże? No ale ponoć Maciek czytał Pismo. A możemy spróbować, bo już nie, nie. No możemy spróbować. Ja mówię, no ale jak? Co mam powiedzieć Maćkowi, że cześć Maciek, jesteśmy z jednej wsi, czytałam islam, a mam pytania na temat chrześcijaństwa. No wstyd jak nie wiem, więc no, powiedziałam, że się nie, nie, nie potrafię się zapytać. A Tomek mówił, nie przejmuj się, zaprosimy Maćka pod pretekstem masażu, bo Maciek jest fizoterapeutą. I jakoś wejdziemy na ten temat. No to Maciek przyjechał z łóżkiem, nie? Ze wszystkim. Tak. Się rozkłada na. Y, jakiś, nie wiedzieliśmy, jak zacząć nawet Jakiś czas rozumiem. temu, no i my już nie, co tu powiedzieć, jak tu zacząć. A jakiś czas temu Tomek mi kupił wtedy pierwszą Biblię. Tak, tak. Którą otrzymałam, pierwszego kościoła. Za ja trzy razy mi oddawał, ale wracała. Przy tak. zawsze mu oddawałam, że jej nie już, chce. A nie. później sobie brałam, jak szedł do pracy, ale zapomniałam ją odłożyć. Nie. Więc się skapował. No i. I ta Biblia leżała pod stolikiem, pod taką szkloną półką. I Maciek sobie usiadł na, na tą kanapę no i zobaczył Biblię. O, Macie Biblię. No i wyłożył i zaczął zaraz coś mówić, opowiadać i po prostu sama samo z siebie samo wyszło. Prostu, słuchajcie, nie trzeba było I się nawet wtedy przyznałam, jakie, było, jak, jakie miałam przeszłość, no nie, co się dokładnie wydarzyło. A Maciek no, znał naszą historię, no bo był, no znamy się, znamy się i, i na naszym ślubu chyba była nawet Hania, tak? tak, tak. Myśmy byli u nich, więc znamy się ponad Tam 20 się. lat. No a widzieli, że, że między nami po prostu jest jak jest. Każdy sobie żył osobno. Ja żyłam w Krakowie, a Tomek w Zakopanem. No i zaczęliśmy rozmowę. Maciek później zaczął do nas przyjeżdżać przez długi czas. No, godzinami żeśmy rozmawiali. Do północy, do pierwszej w nocy. Wiecie, po to prostu. to się poznaje wiele godzin, godzin, to, to, to Ale to na wszystkie pytania miał odpowiedzi. Po prostu był dla nas jak darem z nieba, że i znał jedną stronę i drugą bo stronę. Bo Maciek, Maciek, słuchajcie, ja tylko tak wtrącę, bo Maciek nie wiadomo skąd, to właśnie też było, to było 3 lata temu, 4 lata temu Maciek przeczytał Koran. I Maciek zrobił sobie notatki, Bóg kazał mu przeczytać Koran i, no i zostawił to na dwa lata. nagle, jak przyjechał do nas, myśmy z takimi ciężkimi pytaniami do niego ten, jak on powiedział, przeczytał, ale Pan Bóg dał mu na wszystko odpowiedź wszystko i wiedział o A wszystko myśmy nie zna. wiedzieli o tym, nie bo tylko to wyszło na spotkanie, na spotkanie u nas. nas. Nie? No nie. i był. Była wielka radość i uśmiech, no bo w końcu ktoś, kto może mi... Bo oczywiście miałam też znajomych z islamu, które mogliby odpowiedzieć, ale oni oczywiście na swoją stronę ciągli. Tak, ja bym i... chciała kogoś, kto znał obie strony, ale tak bardziej neutralnie mi odpowie. No, nie? no więc były te spotkania z Maćkiem. Maciek nas zapraszał wiele razy tam do nich na kościół z yy, czyli takiej domowy. Ale nie był to jeszcze ten czas, i... nie byliśmy gotowi. I dopiero była po jakimś pół roku, no nie? Tak, pewnego, się dnia, pewnego dnia Gabrysia tak nagle po prostu tak jakby z dnia na dzień pościągała obrazki, pościągała wszystko, zobaczyła po prostu w jakim... To było po Ramadanie. Jakim, po Ramadanie zaraz. No. Po prostu miałam takie coś, że chciałam znaleźć coś przeciwko kościele katolickiemu, że na przykład te obrzędy takie wokół kościoła, że to jest pogański i tak dalej. I szukałam na YouTubie i zamiast przeciwko wierze katolickiej czy chrześcijańskiej znalazłam coś, co było przerażające na temat islamu, bo po prostu w mojej głowie było coś takiego, że zostaw to. I ja czułam tak, jakbym miała to puścić i po prostu, tak jak powiedziałeś, czów i się odwrócić w drugą stronę. I w tym momencie to zrobiłam. Nie było ani więcej rozmowy na ten temat, nie chciałam nigdy więcej w to wejść. Po prostu, I to było po takim intensywnym bardzo czasie jak Ramadan. Było coś niesamowitego, aż, aż samo mnie to przeraziło. Ale no i tak, i tak nie miałam dalej odpowiedzi. To w takim razie, gdzie? no nie Gdzie jest prawda? no Między nami tak, jak to wyglądało. Jeszcze było źle, żeby się kłócili. I okazało się też jeszcze, że jak e, zwróciliśmy się do Boga, Gabra się mod, e, chciała znak od Boga. Ja prosiłem Panie Jezu, napraw to małżeństwo, bo no, słuchajcie, na tak nas, e, na takim dnie byliśmy totalnym, że nawet się żydzi nie chciało, no słuchajcie, codziennie kłótny, codziennie ten, no to po prostu no, ciężko jest to opisać, e, jak, jak, jak, to może, jak to można uderzyć tego dna. No i ja mówię, Panie Jezu, e, uratuj to małżeństwo. Bo ja miałam wielki żal, przede wszystkim te kłótnie były tym że nie potrafiłam wybaczyć. Miałam żal, że przez te 10 lat nic w moim życiu się nie wydarzyło. Nie mogłam ani sobie ułożyć życia z nim, ani z kimś innym. Po prostu zawsze byłam w kropce nie? i w żadną stronę nie mogłam się odwrócić. I chciałam się zejść z powrotem, ale jak zeszliśmy się z powrotem, to nagle cały ten żal po prostu wyszedł i on nie miał końca. To było codziennie, codziennie, codziennie i nie dałam rady po prostu sama. Chciałam, ale nie potrafiłam. No i zaczęłam, jak jeździłam do Krakowa do pracy, nadal tam pracuję, to po prostu ten moment wykorzystywałam na płacz. No i jechałam dwie godziny i płakałam i modliłam się do Boga że proszę Boże, daj mi znak, że mogę wziąć rozwód, daj mi znak, bo nie mogłam tego znaleźć w Biblii. Yy, sta według Starego Testamentu wydawałoby się, że można się rozwodzić, według Islamu wydawałoby się, że można się rozwodzić, ale według Nowego Testamentu tak nie wychodzi, więc nie wolno. No ale czy Bóg chciał takiej sytuacji, jaką myśmy mieli? No też mi się nie wydawało, więc... Jak i wyjście? Nie było wyjścia. Po prostu byłam y, przed ścianą, przed takim murem i nie było odwrotu, nie było rozwiązania. Jak już naprawdę uderzyłam w tą ścianę, to wtedy szukaliśmy po różnych osobach, te osoby też mnie potrafiły doradzić. Więc wtedy zaczęłam płakać do Boga, że albo Boże daj mi znak, że mogę się rozwieść, że ten ślub może nie był po prostu, bo byliśmy coś trochę tak przymuszeni, może to nie był prawdziwy, może to było pod przymusem, to może nie jest aktualne. Różne wymówki, człowiek sobie próbuje tłumaczyć. Albo jeżeli Boże chcesz, żebyśmy byli razem, to napraw to małżeństwo. Oczywiście to było raczej, że chcę tą pierwszą wersję, ale jeżeli Ty Boże nie chcesz, no to zrób coś innego jak pomodliliśmy się razem tak do Boga nawet nie wiedząc o tym, że, że po prostu te, a Ty osobno ja osobno, Gabrysia osobno ja dostałem taki sen dość mocny dość wyraźny, bo ja ciągnąłem do tego kościoła katolickiego, się szukaliśmy Boga, ale w stronę, w stronę tych właśnie tych, tego katolicyzmu bardziej, no, no bo ja wiedziałem, że tu jest jedyna prawda, Jezus jest tak jak mówię, no nie. jak tu, tu, tu widziałem prawdę no ale ten kościół, chodziło też o ten kościół, no ja dostałem taki dość mocny sen ona prosiła o znak, a Pan Bóg mnie obdarował takim snem dosyć mocnym, że trzy razy podchodził, podchodziło jakieś zło do mnie i kazało się, pierwszy był ksiądz i kazywał się mi modlić. Potem była zakonica, nie chcę tak mówić, bo tu jeszcze może dzieci nie dzieci. słuchają, dzieci słuchają, czy poszły już dzieci. No, one, one po prostu ta zakonica mówiła językami dziwnymi, no tak z tych horrorów taką twarz zmieniła po prostu... Ja tylko się trzymałem, mam taki krzyżyk tutaj od, od dawna i trzymałem się i modliłem się, Panie Jezu ratuj i to odchodziło. Na końcu po prostu przy ostatnim razem, razie to był po prostu ołtarzyk i się ten krzyż odwrócił, się spalił po prostu. To były takie te ołtarze tak z naszego kościoła sporoina. Ja się obudziłem, nie wiedziałem co się stało. Co to ma być w ogóle, no nie? Co to za, co to za sen? No i rozmawialiśmy też z Maćkiem i, i, i, i, i, i też opowiedziałem Gabrysi pierwsze, potem Maćkowi Maciek mówi, że to Bóg raczej w snach się o, o, objawia, no, nie? A też czytaliśmy taką e, potem książkę e, Szukałem e, Allaha znalazłem Jezusa Nabila Kureś, dostaliśmy Od Maćka, od Maćka dostaliśmy e, Nabila, Nabil Kureszy, był ten, I on tam Pan Bóg się mu objawiał w śnie No wiadomo, to Józefowi też się Pan Bóg w, da Ci znak czasem we śnie No to trzeba... Też ten, się cieszy, że Pan Bóg ten Gabriza. Ten Nabil właśnie też tak szukał, szukał, szukał i prosił o ten znak, tak samo jak ja prosiłam o znaki. Takie były jak gdyby łączenia. I tak po prostu fajnie się nam czytało tą książkę, tak. czytaliśmy akurat razem. Jeszcze zanim w ogóle zaczęliśmy czytać Biblię i tak. w takim razie sobie pomyślałam, Pokazało jak wam. Bóg rzeczywiście przez sny przemawia, to nikt do mnie przemówi, niech do mnie przemówi, ale no, pokazał do mnie Pokazał też, jak, jak Gabrysia prosiła, a ja dostałem. czy Pokazuje, hmm. że jesteśmy jednak jednym tym ciałem, no nie? że ona prosiła, ja dostałem ten znak, chociaż ja to nie prosiłem, no ale, ale, ale mamy, mamy to małżeństwo i mamy być jednak... Je... Jed... Nie ciągnąłeś wtedy bardzo do kościoła, do kościoła katolickiego. katolickiego, no bo mi się A wydawało to jedno prawo, jest... że to jest, coś, coś jest nie tak, no nie, że to jest jednak e, nie ten sen. Tak samo też ten Nabil, no, on, dostał, on dostał jeden sen i wyobraźcie sobie nawet poprosił Boga, Panie Boże, ale bo, mówiąc z takiej rodziny typowo islamskiej, o, ojciec był imamem, czyli takim pastorem. Panie Boże, daj mi czysny, słuchajcie, że to wtedy uwierzę. I Pan Bóg dał mu te czysny, słuchajcie. Także to jest też niesamowita historia i jak, jak Bóg działa, jak Bóg prowadzi nas tutaj, tych, którzy szukają, szukają życia. No i, no i po prostu zaczęliśmy razem czytać pismo. Pierwsze osobno, ale nam to nie szło pismo. Teraz jak zaczęliśmy już, czytamy razem, pismo święte jednak nam pokazuje, że jednak musimy razem czytać, czytamy razem, to idzie nam to czytanie, idzie nam ta, idzie nam ta analiza i... I, i, i po prostu tak się wzmacniamy, modlimy, poszliśmy do kościoła naszego, powiem tutaj nazwę, bo, bo jest też Smrekowa Czerć się nazywa, bo i tutaj nasz tak, kościół taki domowy, bardzo fajny, tam na Maciek dla nas specjalnie wykłady, słuchajcie, robili o Maryi, o tym, o tam. no dużo, dużo rzeczy, które, które nam pomogły po prostu utwierdzić się w tej jedynej wierze, w wierze chrześcijańskiej. No i tutaj też mamy taką potrzebę, teraz już jest zimno. Myśleliśmy, że uda się Wejherowie, ale stwierdziliśmy, że jednak te zimno, żeby się też ochrzcić, no nie? Też chcemy właśnie w lipcu tutaj no, po prostu przyjąć chrzest to już. To wszystko i... się działo przez rok Przez ostatni rok ostatni. ostatni. Także tak, świeże. Świeże, wszystko świeże tutaj. Świeże to właśnie spotkaliśmy Pawła, jak chcieliśmy był chrzczony też kolega, kolega już, już słyszał też, czy, Łukasz. Tak, Łukasz świadectwo z naszego kościoła, no i teraz my też dorośliśmy do tego, bo też nie chcieliśmy tak e, może przystępować nieprzygotowani i tak według mnie, według mojej żony tak dorośliśmy do tego e, do, do tego chrztu, no i słuchajcie co możemy wam powiedzieć, że Bóg działa ale co najważniejsze odmieniliśmy, u od, nas, nas kompletnie po prostu inni. no Maciek no. nawet w ten dzień, w którym miałam jechać do kurii biskupie, pojechaliśmy do naszego brata Maćka, żeby mi utwierdził, że jest coś w Biblii, gdzie, gdzie po prostu jest coś napisane o rozwodzie, czy jest dozwolone, czy nie. No i jestem pewna, że Maciek znał to, co jest napisane, ale mi tego nie powiedział. Ja miałam wielki żal, że dlaczego, ponieważ chciałam, no nie, miałam jechać na drugi dzień i byłam w tej kurii. I wypłakałam się tam księdzu przez dwie godziny i wydawało się, że nam da ten rozwód. Znaczy, że zacznie proces, tak? Ale wyszłam stamtąd i wiedziałam, że no nie chcę tego. Ale nie chciałam też wracać do domu, więc no nie było rozwiązania. A po tym wszystkim... Po prostu zmieniliśmy się oboje życie, kompletnie. Znaczy. Jeden bez drugiego nie może teraz y, żyć. No, nawet ja mówię tutaj bratu Bartkowi, powiedziałem, że jak jedziemy na ten post, to ja jedynie mogę jedną noc bez żony, bo tak to nie dam rady dłużej, no nie? Po prostu nie możemy no spać. I... Tak, to już Jak, jedna, nie jak da, drugiego nie, nie ma. A no. Mieszkaliśmy no. 10 lat od, tak, od siebie, osoba, no i Tak, to w ogóle nie przeszkadzało. Teraz jeden bez drugiego nie potrafimy po prostu żyć, zmieniliśmy się. Jedno, ja na przykład po Patrzę, teraz zostawiam na pierwszym miejscu właśnie rodzinę, małżeństwo i Bóg mi to pokazał, że Ty musisz być tą głową Kościoła, Ty jesteś za odpowiedzialny za swoją małżonkę. No i... A jeszcze dostaliśmy krówki wersetówki raz te, co tak. sprzedają w Szaronie On Mać, Maćka. Od Maćka oczywiście. No i w mojej pisało, powiesz Panu swoją drogę, on sam będzie działał, a w Twojej pisało że już nie Ty żyjesz, tylko Chrystus tobie w Tobie, żyje, że, twoje no. życie żyje. Także... że już nie należy do Ciebie Twoje życie, tak więc jest. to dosłownie tak się stało. To było no. pierwsze, że te takie, co nam Maciek dał tutaj, oprócz Pisma Świętego, które też nam się dużo nam, dużo nam pomógł tutaj. Także teraz cały czas wzmacniamy się, słuchajcie, chwalimy Boga, mówimy świadectwo, ponieważ wiemy, że to jest czas ciężki dla małżeństw. i że Bóg działa, Bóg potrafi złączyć, choć się wydawało, słuchajcie, że tu nawet ten islam był, było wszystko, po prostu wydawało się, że to wszystko pójdzie w dwie strony i nienawiść i ten Bóg tak potrafi zmienić, tak działa, że to jest niesamowite. Nawet potrafi. Maćka Bóg przygotował, żeby przeczytał kolan tak. wcześniej, żeby miał odpowiedzi, słuchajcie, i, i no, to jest niesamowite. Chwała no i... Bogu. Chwała Bogu. Bogu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Kochani bracia i siostry, podziękujmy Bogu za te jego cudowne dzieła w życiu Tomka Gabrysi i też przyjdźmy z naszymi problemami. Tak? Niektórzy z nas są w bardzo trudnych relacjach małżeńskich, mamy niezbawionych małżonków, czy są jakieś konflikty, które trwają od lat i, i nie jesteśmy w stanie poradzić sobie i rzeczywiście nie jesteśmy. Musimy to przyznać. Musimy przyznać, że są sytuacje nie do rozwiązania po ludzku. Ale czy jest coś niemożliwego dla Boga? Chwała Bogu, jest wszystko możliwe dla Boga. I też Słowo Boże mówi dla tego, kto wierzy. Więc kiedy wierzymy Bogu, kiedy wołamy do Boga, kiedy faktycznie Staniemy w tym miejscu totalnej bezradności, bezsilności. Ufamy, że Bóg może i czasami nie wiemy dlaczego. To trwa latami, niektóre sprawy, czasami musimy przejść tak bolesne, ciężkie doświadczenia, tyle cierpienia... Dzisiaj mamy taką mentalność natychmiastowych rozwiązań. Chcemy, żeby wszystko od razu, pach, pach, Bóg zrobił. A widzimy w Bożym Słowie często wezwanie do cierpliwości, do czekania na Boga, do zaufania Mu, kiedy sprawy nie układają się pomyślnie. Pamiętacie, jak Bóg powiedział do Mojżesza, że wyprowadzi swój lud z Egiptu? I to nie było tak, że Mojżesz poszedł i powiedział w Faronie, wychodzimy. I Faraon, to tak, tok, wychodzić. I poszli. Nie? Tylko tam była plaga za plagą i doświadczenie za doświadczeniem. Faraon rósł tylko w swoim zacięciu. Lud prześladował jeszcze gorzej niż wcześniej. Także ci ludzie mówili, Mojżeszu, co ty tutaj wyrabiasz, po co tu przyszedłeś, lepiej nam było, jak ciebie tutaj nie było. Nie? Czyli... Czasami te Boże drogi są, są dziwne, bo Bóg nie tylko, wiecie, patrzy tak jak my wąziutko i tam, o, my widzimy nasz problem i chcemy tak, Panie Boże, a Pan Bóg widzi szeroko, widzi całe nasze życie, widzi ludzi wokół. Czasami, wiecie, działa w nas, tak jak tutaj działa w ich życiu, ale to nie jest tylko dla nich. Ich świadectwo jest zachętą dla wielu innych małżeństw dzisiaj, które są w takich dramatycznych sytuacjach czy przeżywają jakiś rozdźwięk i nie ma miłości. Wiecie, ja też troszkę więcej z nimi pobyłem i miałem okazję widzieć właśnie, jak oni ze sobą rozmawiają, jak oni na siebie patrzą, jak tutaj ta miłość jest, to, to, to nie jest tylko, że oni się pogodzili ze swoim losem i jakoś udało im się odnaleźć. To, to tak jak mówią, Bóg zmienił ich serca zmienił ich serca, od wewnątrz ich przemienił. Kiedy zwrócili się do Chrystusa, kiedy zaufali Panu Jezusowi, to On zmienił ich od wewnątrz i dzisiaj są innymi ludźmi. Ja troszkę większą, dłuższą wersję słyszałem. Więcej tam rzeczy, które się między nimi działy, jak to wyglądało. I to naprawdę beznadziejne po ludzku. Ale nasz Bóg jest Bogiem cudów. Mamy wielkiego Boga, i nie ustawajmy, kochani, w modlitwie o nasze żony, jeśli macie niezbawione dzieci, tak jak my mamy też ciągle naszą modlitwę od lat i rodziców. I, i te różne sytuacje, które wyglądają tak źle, tak, takie zatwardzenie widzimy, takie jakieś beznadziejne problemy, wołajmy do Boga, szukajmy Go, ufajmy, że On może, oczekujmy Jego łaskawego działania. I nie zniechęcajmy się, kiedy sprawy nie układają się po naszej myśli. Trwajmy, szukajmy Go. On obiecuje odpowiedzieć na nasze modlitwy. Obiecuje działać, kiedy my czekamy na Niego, uniżamy się przed Nim. Zachęcam, kochani, powstańmy jeszcze teraz. I to nie to, że tylko teraz się pomodlimy, ale trwajmy trwajmy w tej modlitwie. Ale teraz podziękujmy Bogu. Podziękujmy za to świadectwo, za tych ludzi, których Bóg połączył po 10 latach nienawiści, rozłąki takiej sytuacji I, i dzisiaj są w miejscu miłości, jedności, serc. Coś pięknego, dla mnie jest to cudowne świadectwo Bożej łaski. Także wołajmy do Boga i dziękujmy Mu i też przynośmy nasze bracia, siostry, ciężary sytuacje, w których my jesteśmy. Panie, ja chcę Ci z serca podziękować za Twoje dzieło w życiu Tomka i Gabrysi. Panie, że zmiłowałeś się nad nimi, w tym wszystkim, w czym oni byli bezradni, bezsilni, nie widzieli wyjścia, tak wiele wydarzyło się tam po drodze złych rzeczy, ale Ty, Panie, Miałeś swój plan, miałeś swój czas nawiedzenia ich, czas zbawienia. Musili, musieli przejść przez te doświadczenia z islamem, z rzymskim katolicyzmem. Panie, dzięki Ci, że i dzisiaj wierzymy, wykorzystasz to dalej w ich życiu, w ich dalszej posłudze. Ufamy, że te rzeczy nawet złe, przykre, bolesne w naszym życiu ty jesteś w stanie wziąć i wykorzystać je ku Twojej chwale, wykorzystać je ku świadectwu tego, kim jesteś, jak działasz. I o to się modlimy, kochany Panie, dla nich dalej, żebyś ich błogosławił, jeszcze bardziej zjednoczył w tej miłości do Ciebie i w miłości do siebie. Panie, prosimy, błogosław ich i prowadź ich i daj też radość w tym pójściu w wody chrztu, i służeniu też tej społeczności, której są częścią. Dziękujemy za Maćka, za Bartka, za innych, którzy tam są, za brata Janka, za tych, którzy, Panie, tam też pracują dla Ciebie, którzy głoszą Twoją Ewangelię, żyją dla Ciebie. Panie, chcemy dziękować Ci za Twoje dzieło tam wśród górali i modlimy się o to, żebyś poruszał serca ich rodzin, ich sąsiadów, ich dzieci rodziców, Panie, tych wszystkich, którzy potrzebują tak bardzo Ciebie, potrzebują wyrwania z tej pustej religijności bezdusznej, z tej obrzędowości, Panie, zmiłuj się nad nimi, pociągaj ku Tobie, ratuj i daj też, Panie, żebyśmy i my, nie, słysząc te wielkie dzieła, które czynisz, słysząc te świadectwa, Nabierali otuchy, Panie, w naszych problemach, w naszych zmaganiach, w tych sytuacjach, które może wielu z nas modli się od wielu, wielu lat i nie widzimy jakiejś wielkiej zmiany, nie widzimy jeszcze tego światła, tej, nie mamy tych doświadczeń cudownych, ale chcemy patrzeć na Ciebie, chcemy wołać do Ciebie, Panie, chcemy być otwarci, żebyś, jeśli chcesz, nami się posłużył, czy posłał kogoś, abyś dokonywał swoich dzieł, bo wiemy, że jesteś wielkim Bogiem i czynisz wielkie rzeczy. Prosimy, prosimy o, o tutaj zgromadzonych braci, siostry. Ty, Panie, znasz te, te, te różnorakie problemy rodzinne, małżeńskie. Prosimy, kochamy, Panie, o Twoje cuda, o Twoją łaskę, o pamiętania pokuty z tego, co złe przyjścia do Ciebie, poddania się Tobie. Prosimy, Panie, o Twoją przemianę, o Twoje dzieła. Oddajemy Ci hołd i cześć i uwielbiamy Ciebie, bo jesteś naprawdę wielkim Bogiem, wielkim Bogiem. Chwała Tobie. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Wołajmy do Pana, spędźmy jeszcze czas w czynieniu, uwielbieniu, modlitwie. Zachęcam gorąco. Na tym świecie. Dziękuję Ci Panie, że kiedyś był ten czas, kiedy. Dziękuję Ci Panie, że możemy iść. Że wiemy dokąd idziemy. Że tu na tym świecie czasem jest trudno, ciężko, ale. Wiemy, że kiedyś się z Tobą spotkamy. Dziękuję Ci, Panie, za te piękne Twoje obietnice. I proszę Cię, Boże, o, o naszych bliskich, o tych, z którymi spotykamy się na ten dzień. Przemów do nich. W tym czasie, kiedy Ty chcesz, Ty wiesz, kiedy jest czas. Daj nam, przede wszystkim, cieszyć się z nawrócenia naszych bliskich. Dziękuję Ci, Panie, za, za nasze rodziny, małżeństwa. Bądź, bądź Boże z nami, bądź z nimi i daj mi kiedyś też to szczęście odczuć tą łaskę Twoją, tak, aby o, też mogli razem z nami Ciebie być. Amen. Amen. Panie Boże, modlę się o te małżeństwa z naszej społeczności, które potrzebują tego wytknięcia, przemiany. Ojcze, to nadzieja i się o to wszystko, co jest potrzebne, o przede wszystkim o przyjście do Ciebie, o u, ukorzenie się przed Tobą y, uniżenie się i, y, to wszystko, co potrzeba. Czyli, to potrzeba cudu i, i o ten cud prosimy, tak, żebyś tak. działał w tych małżeństwach, które tego potrzebują. Amen. Panie Jezu, ja też chcę Ci podziękować za chwilę i świadectwo, że Tomek <coughs> i ja się na tę odwagę i... Ja wiem, że to jest piękne świadectwo Panie, że Ty jesteś Bogiem Cudów, że Ty, Panie, potrafisz, kiedy człowiek wszystko potrafi zepsuć, Ty potrafisz naprawić, Panie, każdą sytuację. Ja Ci jestem też wdzięczna za moje małżeństwo, Panie, i że był też taki dzień, kiedy ja wołałam do Ciebie bo kiedyś było inaczej. A dzisiaj, Panie, zmieniłeś też tą sytuację. Dzięki Jezu, jestem za to wdzięczna, Panie, bo nie wiem, jak to się wszystko mogło skończyć. Ale proszę Cię też o każdą osobę, która przychodzi, przeżywa trudności w swoim związku małżeńskim, abyś też to pomagał, Panie, abyś dał Panie tą abyśmy mogli wołać do Ciebie takim szczerym, gorącym sercem, a wierzę, że Ty odpowiesz, bo Ty. Panie, Ci nie spóźniasz. Ty dajesz wszystko to, co jest Pani potrzebne każdemu z nas i Ty się potrafisz zatroszczyć w cudowny sposób i nawet Panie, tego nie czujemy i nie widzimy, ale Ty zmieniasz nasze serca i Panie dziękuję Ci, że zmieniłeś też i moje serce i moje nastawienie. Ja Ci dziękuję Boże za tą wielką łaskę, Błogosław, te wszystkie może wolne pary, które może Ojcze jeszcze są w takich wolnych związkach, aby też mogę podjąć tą decyzję, żeby zostać Razem, a już mając dzieci, już mają Panie Boże Ojcze ukochane w tych związkach, jeszcze takie niezalegalizowane życie, prosimy Cię o Twoją łaskę, abyś to Ty Pan poruszał się, moc mocy Twojego ducha, Panie bowiem że ten świat dąży, Boże, do tych takich dziwnych rzeczy, Boże Ojcze, do, dąży do takiego zła, Panie. Panie Jezu Chryste, jest taka wolność i wszyscy robią to, co chcą Panie, prosimy Cię Boże, o takie Twoje Boże działanie. Boże, abyś też zbawiał nasz kraj, abyś zbawił, Panie, naszą młodzież, abyś zbawił naszych, naszych najbliższych, naszych krewnych sąsiadów, a też nasz kraj, Panie Boże, abyś otworzył nasze oczy na Twoją Bożą prawdę. Ja Cię tak bardzo proszę, aby, aby, Boże, abyśmy wszyscy zaczęli szukać tej Bożej prawdy w naszym narodzie. Prosimy Cię o łaskę Twoją, Boże, abyś się zmiłował nad naszym krajem, Panie aby wszyscy mogli Cię poznać i ukochać, za Twoją wielką miłość, którą chę nam okazać. Bardzo Cię o to proszę, i Jezus. Amen. Dziękuję Ci Panie Jezu za to Panie Świadectwo. Za... Świadectwo Panie Twojego prawdziwego powod naturalnego, wspaniałego działania. Dziękuję Ci Panie, że to prawda, że Ty to, co jest niemożliwe dla człowieka, Panie. Czyli przemieniasz serca w ludzkie Panie. Powołujesz, Panie, Kościół do życia. tam na to, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, za tych braci, Panie, za tych kościół, za to, co mi się świadczy o Tobie, Panie. Jest to wielką zachętą i dla mnie, Panie, aby dalej testować drogi swoje, Panie. Aby Ciebie szukać jeszcze mocniej, Panie, I też Cię proszę, to pomóż mi w tym, Panie. W tych, Panie, właśnie relacjach gdzieś tam z ludźmi, w rodzinie, Panie. Panie, dopomagaj, Panie. Jest ja to wielką potrzebą, Panie Moro. Aby się jeszcze bardziej do Ciebie przybliżać, upodabniać, Panie. Panie Bogosław i w tym wszystkim Twoim dzieciom, Panie. Aby przybliżali się do Ciebie, upodabniali, Panie, aby na mocy ewangelii, Panie, naprawdę oddziałowała. Pani naokoło, na ten świat, Panie, i prawdą jest też, że te obietnice Twoje, Panie, są właśnie dla bieżącego, dlatego Panie, wzbudzaj wiarę w naszych sercach, Panie, abyśmy wierzyli, Panie, Tobie, we wszystkim, Panie. I tę ufność, Panie, wykierować tylko na siebie, już. Panie Jezu. Dziękuję Ci za ten dzień, Panie, za to, że mogę wstać pośród Twojego ludu, Panie. Amen. Amen. Amen. Panie, też chcemy razem, jako Twój Kościół, stanąć w nad Gabrysią i w pragnieniu było abyś, jeśli jest taki Twój zamysł, i taka Twoja łaska dla nich, żebyś się ich po Państwu. Amen. Prosimy o Błogosławień, udzielę tego, co najlepsze. Prosimy. Amen. Amen. No. Mm -hmm. Dzięki Ci, że nie zostawiłeś nas w naszym opłakanym stanie, w naszej ludzkiej grzeszności, krnąbności, uporze, buncie przeciwko Tobie, odstępstwie od Ciebie, odwróceniu się od Ciebie. Dziękujemy, że umiłowałeś nas, kiedy nie byliśmy w żaden sposób godni Twojej miłości. Nie było w nas niczego, co mogłoby się Tobie podobać, co mogłoby wzbudzić Twoją miłość. Wiemy, że to nie my jesteśmy inspiracją Twojej miłości, ale Ty sam w swoim charakterze miłosierdzia, łaski. To Ty, Panie, nas umiłowałeś nie ze względu na nas, nie ze względu na nasze jakieś uczynki, nie ze względu na Cokolwiek, co moglibyśmy w sobie doszukiwać się, powodu Twojej miłości. Umiłowałeś nas pomimo naszego opłakanego stanu, pomimo naszej niegodności, pomimo naszego zła i nieprawości. I jesteśmy przejęci, wdzięczni, wyznajemy, że nie pojmujemy do końca ogromu i powodu i, i wymiaru Twej miłości, ale jesteśmy Ci wdzięczni za to, że nas kochasz. Że nas tak umiłowałeś, że uniżyłeś się do naszego poziomu. Ty, który jesteś ponad wszystkim. Ty, który jesteś wiecznym, doskonałym, nieograniczonym niczym duchem. Wziąłeś na siebie ludzkie ciało, stałeś się człowiekiem, stałeś się jednym z nas, aby zapłacić cenę, której nikt z nas nie był w stanie zapłacić za swój grzech, za ludzki grzech, grzech całego świata. Panie, dziękujemy Ci, że uniżyłeś się do tego miejsca cierpienia z powodu ludzkiego grzechu. Jako sługa, Ty, który jesteś Panem Panów i Królem Królów, stałeś się najniższym sługą, pozwoliłeś, by grzeszni ludzie zadali Ci tyle bólu, wziąłeś na siebie nasz grzech i poszedłeś na krzyż Golgoty, aby tam cierpieć i w niewymownych i niepojętych dla nas cierpieniach ciała i duszy, Stoczyć ten wielki bój z grzechem, pokonać grzech, pokonać też nadziemskie władze i zwierzchności, te złe duchy, moce ciemności, które rozbroiłeś. Panie, dzięki Ci, że mamy przez wiarę w Ciebie udział w tym zwycięstwie, które dokonało się tam na krzyżu Golgoty. Że możemy przyjść z wyznaniem naszych win, możemy przyjść do Ciebie z naszą tragiczną sytuacją, z naszym beznadziejnym stanem. I możemy to wszystko przynieść do Ciebie, wyznając nasze grzechy, wyznając nasze błędy, wyznając naszą bezradność, bezsilność. Ty obiecujesz zbliżyć się do nas i przebaczyć nam i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości i przemienić nas. I dziękujemy, że wielu z nas tego doświadczyło. Wielu z nas składa o tym radosne świadectwo, że już nie jesteśmy tym, kim byliśmy. Że wyrwałeś nas z grząskiego błota zła, grzechu, nieprawości. Dałeś nam nowe życie. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Wielki Zbawicielu. Chwała Tobie, Panie. Modlimy się o tych wszystkich, którzy jeszcze nie mają tego doświadczenia. Nawet jeśli są religijni, czy bardzo religijni. Nawet jeśli potrafią powiedzieć religijne słowa i wykonać religijne gesty, ale jeśli nie mają tej rzeczywistości przemiany serc, radości i zbawienia, Pokoju, który przewyższa zrozumienie. Daj, Panie, przyjść do Ciebie, pociągnij ku Tobie, otwórz oczy, otwórz serca, daj łaskę, nawrócić się do Ciebie całym sercem, uchwycić się Ciebie, położyć całą swą ufność w Tobie. Prosimy, działaj w Duchu Świętym, w tych wszystkich sercach, które jeszcze. Gdzieś coś blokuje, jest jakaś przeszkoda. Zmiłuj się, Panie. Prosimy o Twe zbawienie. Oddajemy Ci hołd i cześć, wielki Zbawicielu. I ufamy, że słyszysz i odpowiadasz na nasze modlitwy. Dzięki Ci. Chwała Tobie. Amen. Panie Jezu, Ty, który... Tworzyłeś nas, który dałeś nam uszy do słuchania, oczy do patrzenia. Obyśmy, my kierowali nasz wzrok, nasz słuch na Ciebie. To jest piękne widzieć w braciach, w siostrach Ciebie. Dobrze jest słyszeć, dobrze jest widzieć to, co możemy naszymi fizycznymi oczyma i uszami odbierać, ale tak modlę się o to, żebyśmy mieli wyczulony ten nasz słuch i, i wzrok duchowy na Ciebie i, i widzieli Ciebie. Żeby nigdy nam nie uknęło to, że, że wszystko pochodzi od Ciebie i że Ty jesteś celem, Ty jesteś tym, który może dać nam to, czego potrzebujemy i obyśmy nie polegali na sobie, czy na innym człowieku, ale na Tobie tego coraz bardziej się uczę i modlę się o to dla każdego z nas. Amen. Amen. Pan Jezus wiedział, dokąd zmierza. Wielokrotnie zapowiadał swoim uczniom, że On, Syn Człowieczy, musi być odrzucony. Musi wiele wycierpieć. I w końcu będzie wywyższony w dziwny sposób. Będzie wywyższony w taki sposób, że zawiśnie jak przeklęty wąż na pustyni. Że będzie wywyższony i mówi, kiedy będę wywyższony, to wszystkich do siebie pociągnę. Wszystkich, mówi, pociągnę kiedy będę wywyższony. I zapowiadał swoje cierpienia, swoją śmierć. Uczniowie, widać, jakoś nie bardzo ogarniali to. Kiedy Pan Jezus o tym mówił, oni jakoś słuchali, ale to do nich nie docierało, że On miałby być odrzucony i cierpieć, i nawet Jego jeden z najbardziej takich gorliwych uczniów pewnego razu powiedział, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Nie ma mowy, żeby Ciebie to spotkało. Nie ma mowy, żebyś Ty coś takiego miał doświadczyć. I Pan Jezus przed swoją męką wskazał uczniom miejsce, gdzie nakazał im przygotować wieczerze. I uczniowie siedzieli przy tej wieczerzy. Pan Jezus jeszcze wcześniej ich zawstydził, Umył im nogi, uniżył się w taki sposób, pokazując im, jak oni mają siebie wzajemnie traktować, jak mają się uniżać i nie wywyższać się, nie myśleć, że są lepsi od innych, ale służyć innym w taki uniżony sposób. I gdy oni jedli tą wieczerzę, nagle Pan Jezus wstał i wziął taki przaśny chleb i go zaczął łamać. I dał swoim uczniom, mówię, mówi do nich, to jest moje ciało. Patrzą na ten chleb. Nie wiem, ile oni rozumieli znowu z tego, co Jezus do nich mówił. Ale Jezus mówi, to jest moje ciało, które za was będzie wydane. I z dalszej nauki apostolskiej wiemy, że nie tylko za nich, nie za tych tylko tam zgromadzonych w ale za tych wszystkich, którzy tak jak oni uwierzą w Jezusa. Jezus mówi, to jest moje ciało, które za was będzie wydane. I to słowo wydane oznacza właśnie to, że będzie poddany temu cierpieniu, że będzie w ciele płacił za ludzki grzech. To trudno jest nam pojąć w ogóle. Ale, ale Jezus mówi, tak będzie, mówi to moje ciało za was, z waszego powodu. I wiemy, że to, że to z powodu grzechu, z powodu grzechu. Jego ciało musiało być rozpięte na krzyżu w niewyobrażalnych mękach, w cierpieniu. Nie tylko ciała, ale też i duszy, kiedy Grzech całego świata, grzech każdego z nas i wszystkich grzesznych ludzi. Na niego został złożony i on w niepojęty dla nas sposób, cierpiąc, zniweczył ten grzech, opłacił, stał się okupem za nasz grzech, jak Pismo mówi. Zapłacił za, za to wszystko, wobec, czego my byliśmy winni wobec Boga grzesząc przeciwko Bogu. Jezus mówi do nich, bierzcie, jedzcie. To jest moje ciało, które za was będzie wydane. I gdy oni zjedli z tego chleba i skończyli tą wieczerzę, już było po wieczerzy, Pan Jezus wstał i wziął kielich. I powiedział, to jest kielich mojej krwi. Coś niezwykłego, wiecie, no dla Żyda jak? Co, co, co, co tu się dzieje? Jak, jak kielich krwi? Nie wolno spożywać krwi. A Jezus mówi, to jest kielich mojej krwi. To jest kielich nowego przymierza. Zaczyna się nowe przymierze w mojej krwi, mówi Jezus. Moja krew musi być przelana, ja muszę umrzeć i moja krew musi być przelana, żeby zawrzeć nowe przymierze z nowym ludem, żeby otworzyć wam dostęp do Boga, jakiego jeszcze ludzie nigdy nie znali nowe przymierze w mojej krwi. Mówi ta, moja krew przelewa się, żeby wam odpuścić grzechy, żeby was oczyścić z grzechów, żeby was uwolnić od grzechów. To jest nasz największy problem, wiemy o tym. Największy problem każdego człowieka to jest grzech. To zło, które siedzi w nas i które powoduje, że czynimy grzechy. I Jezus mówi, moja krew to nowe przymierze, aby was oczyścić, oczyścić, przebaczyć, uwolnić, odpuścić. Wasze I mówi, pijcie z tego kielicha, pijcie z tego kielicha, na, na moją pamiątkę, na pamiątkę tego, czego ja dokonam, gdy będę wywyższony, gdy będę umierał, gdy będę cierpiał, gdy będę przelewał krew, gdy będę płacił za wasz grzech, za waszą nieprawość. I apostoł Paweł później po latach pisze do sporów w Koryncie i mówi, ilekroć z tego chleba jecie? Ilekroć z tego kielicha pijecie, mówi, zwiastujecie śmierć Pana, aż powróci, aż przyjdzie znów. Więc i my dzisiaj, kochanie, kochani bracia i siostry, jesteśmy kontynuatorami. Tych, którzy wtedy z Panem Jezusem siedzieli w tym wieczerniku, tych, którzy później w Koryncie i w Rzymie i w Filipi i, i w innych miejscach łamali chleb, spotykali się, łamali chleb, błogosławili kielich i, i głosili śmierć Pana. Głosili, że jest nowe przymierze, że jest oczyszczenie z grzechów, że jest przystęp do Boga. I my dzisiaj w ten sam prosty sposób Łamiemy chleb, błogosławimy kielich i przyłączamy się do tego wielkiego grona świętych na przestrzeni wieków, zbawionych, odkupionych, oczyszczonych, którzy, którzy mówią tak, Jezus jest naszym zbawieniem, jedyną nadzieją, nie ma nikogo innego. Tylko On może przebaczyć nasze grzechy, tylko Jego śmierć może oczyścić nas doskonale z grzechów i uwolnić od mocy grzechu, złamać moc grzechu w naszym życiu i to świętujemy. To, to zwiastujemy i dlatego też z niezwykłą powagą podchodzimy do tego chleba i do tego kielicha. Zawsze z modlitwą, zawsze przygotowując nasze serca, żebyśmy to wyrażali, o czym mówimy. Żeby to nie było tylko kolejny jakiś element nabożeństwa, w którym podchodzimy, zjemy, napijemy się i nic się nie stało. Nie, nie, kochani. To jest... Kolejny ważny element naszego zgromadzenia, w którym wielbimy naszego Pana za to, co dla nas uczynił i w widzialny sposób to demonstrujemy, to zwiastujemy, w tym uczestniczymy. Bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastujmy śmierć Pańską, dziękujmy Mu, wywyższajmy Go, powierzajmy Mu się. Dalej trwajmy w modlitwie, uwielbieniu naszego Pana i dziękczynieniu Mu za to, co dla nas uczynił. Zapraszamy bracia, siostry tutaj do tego stołu. Mamy taki zwyczaj, że najpierw przelewamy z tego kielicha do tych małych kieliszków, ale jeśli ktoś chciałby pić bezpośrednio z kielicha, to potem w drugiej kolejności zapraszamy. Czyli najpierw tych, którzy chcą jeść z chleba i z tych kieliszków, a później tych, którzy chcą pić bezpośrednio z kielicha. Wielu błogosławieństwa, które błogosławiemy, czyż nie jest to ciałem wierczystwa, chleb wyłomień, czyż nie jest czy w ciałem wierczystwa, skoro chleb jeden, my oślicznym jednym ciałem jesteśmy, bo wszyscy spożywamy z jednego chleba. Popatrzcie na Izraela, co do ciała, czyż jedzący z okiem, nie są wspólnie, nie uważam. Panie Jezu dziękujemy Ci, że dałeś, na ten krew, na ten krew, dałeś nam ten kłop. I na tych przymierach wydałeś mi na papieroszczynialnym o Twoje okierze. Mówiśmy no i spożywamy z tego jednego chleba, jednym okreplek, z tego jednego kłopika, aby przypominać, że tutaj mamy podałeś za nas to życie, Panie nas ujmowałeś tą wielką miłością, na którą nie zasłużyliśmy, dlatego jest to łaska, Łaski łaski sprawiedli jesteśmy Panią. Panie Jezu, Błogosławieństwo, w święte imię i Błogosławieństwo, bądź Panie Jezu, w naszych sercach i w swoich kościołach. Amen. Amen. Amen. Spojrzałem i usłyszałem głos Biegu Aniołów wokół tronu wokół tych żywych pistolów i starszych, a dwoje miliardów, z tysiące tysięcy. W głosem mówią tam o mnie tak. Branek złożony na wiarę na jest przyjąć się moc i bogactwo i mądrość z potędem i cześć i chwałem i wołysę i usłyszałem, że w tworzenie to niebie, to niebie, to niebie, to niebie, że wszystko, co my, mówi, nich, siedzącego na planie i pomóc obróc, błogosobieństwo i cześć, i chwała, i panowanie na nich ujęte. A te cztery żyły istoty mówiły, ale, jak i straci padnie w i odbrać pokój. Tak, Pan Jezu, dziękujemy Ci i oddajemy Ci pokój i cześć i błogosobieństwo, Umirowałeś nas tą wielką miłością, Pani. Że zostały złożony na okierę Co? za nas, za, za wszystkich ludzi, Pani, ale tych, którzy w Ciebie wierzą, którzy przyjęli Ciebie i uwierzyli, że tylko Ty, Panie, Jezu, jesteś zbawcą świata. Wielki zbawicielu, wielki Boże nasz. Przyjmij chwałę naszych sercach, chwałę. naszych umysłów i ze wszystkich... Pani wygodnie jesteś przyjąć tej chwały, bo Ty Pani uczyniłeś wielką rzecz. Stałeś się jednym z nas. Bóg stał się człowiekiem. Mówił się, się, stał Panie. się sługą. Panie Jezu, jakże nie Panie, powiem, to jest no. dla nas. Tak ale że nie. wielka miłość, pani, kierowała, że się Pani uczynił, boście Pani nas spieszy miło. I ta miłość, która była w tym i ludzie w nas, abyśmy się tam wzajem pani tak umiewali, jak Ty, Pani nas umiłotasz. Amen. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę, bracia, siostry. Za moment będziemy kontynuowali naszą społeczność przy stołach, gdzie tam już widzę rozkładane są różne smaczne rzeczy. I bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim z Was, którzy Przygotowaliście łóżka dla braci, nawet jeśli na nich nie spali, ale była taka możliwość, żeby ich zaprosić i część z nich skorzystała z tego gościny, a większość tutaj chciała być razem, siedzieć do północy, a i niektórzy dłużej do rana rozmawiać, modlić się, także tutaj było nas pełno. Były wyłączone kaloryfery, otwarte okna i było 23 stopnie, a nawet więcej. Także było gorąco. Duch był pałający, bracia <głos》>, modlili się, yy, śpiewali, rozważaliśmy Boże Słowo, rozmawialiśmy o Bożych rzeczach. I naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję, bracia, siostry, że po raz kolejny Mogliście też pomóc w ugoszczeniu tych braci po tych dwóch dniach postu, wiecie, byli głodni jak wilki, także się najedli i jeszcze zostało dzisiaj dużo na agapę, także naprawdę hojnie pomogliście zastawić tutaj te stoły, no i mogliśmy tak miło tych braci nakarmić. Się. Takie zawsze dla mnie radość jest. Wierzę, że dla wszystkich, którzy to widzą, jak ci bracia tacy uśmiechnięci dziękują tam, wyjeżdżają tacy <grywania> zadowoleni. Zresztą jak jeździmy gdzieś indziej, no to podobnie nas tam zawsze nakarmią przed wyjazdem. i no, Chwała Bogu, naprawdę chwała Bogu, że mogliśmy w tym mieć udział i, i korzystać z tej szczególnej wspólnoty tutaj tych, tych, tych naszych braterskich rozważań. Tutaj nagrywaliśmy te świadectwa, które bracia mówili, nagrywaliśmy usługi słowem, które miały miejsce. Także to wszystko pojawi się na naszej stronie w takim dziale spotkanie braterskie 2024. Tam już są z poprzednich lat, podlinkujemy je wszystkie na naszej stronie, żeby było łatwo to znaleźć. Ktoś będzie chciał Zachęcam do posłuchania. Szczególnie zachęcam do posłuchania z soboty usługi brata Karola Storunia. On generalnie nie pozwala na um um tego, ale ja mu nic nie powiem. Nie zabronił tym razem. <słuch> <słuch> Uważam, że powiedział bardzo, bardzo, bardzo ważne rzeczy, potrzebne dzisiaj w Kościele, na temat podejścia wielu ludzi do Kościoła. Niewłaściwego podejścia, krytykanstwa, niewłaściwego krytykanstwa, krytykowania w Kościele i przyjmowania krytyki. Co robimy, gdy nas krytykują, jak się zachowujemy, jak reagujemy? Naprawdę bardzo takie przemyślane, życiowe, też myślę, że Karol mówił w dużej mierze z własnego doświadczenia, ale nie tylko własnego, też braci, których zna. I uważam, że powinniśmy pomyśleć nad tym, rozważyć to i rzeczywiście być ludźmi, którzy nie są ławkowcami biernymi, przychodzącymi, tylko coś zjeść na gabkę, posiedzieć sobie, pospać, no, po prostu tak pobyć tylko i nic nie wnosimy, nie ma w nas modlitwy, nie ma w nas zachęty, nie ma w nas zbudowania, to jest dramat. Niestety powszechna dzisiaj postawa wielu ludzi takiego traktowania Kościoła jako sklepu, do którego się przechodzi i sobie bierzemy. To mi się podoba, z tego skorzystam i wychodzimy i to nie zmienia życia, to nie zmienia niczego. Po prostu zaliczyliśmy swój niedzielny obowiązek, niczym się nie różnimy wtedy od tych rzymskich katolików, na których niektórzy z nas patrzą z góry, co też nie jest właściwe. Więc kochani, naprawdę dotykaliśmy tu z braćmi różnych poważnych, istotnych tematów. Zachęcam Was też wszystkich i siostry, i braci do posłuchania, czym bracia się dzielili, rozważenia. Przez kolejne dwa tygodnie nie będziemy mieli tych w kółeczku spotkań, tylko będą takie spotkania jak dzisiaj, czyli bracia będą usługiwać świadectwem Bożym Słowem, a dopiero za trzy tygodnie zrobimy znowu takie w kółeczku spotkanie, gdzie będziemy mogli się odnieść do tego, co będzie tutaj mówione. Także sobie róbcie notatki, jak chcecie, żebyśmy później mogli się o tym porozmawiać. Ja za trzy tygodnie już będę. Tak, teraz ja wylatuję w tą sobotę do Stanów, przez dwie niedziele mi nie będzie. I wrócę dopiero w poniedziałek wtedy i już za trzy tygodnie będę i wtedy zrobimy to takie właśnie nasze w kółeczku spotkanie. Porozmawiamy o tym, co było, co wzięliśmy, co jeszcze wymaga przemiany w naszym życiu. Bracia oczywiście bardzo dziękowali, pozdrawiali też zbór, także nie będę już wymieniał tych wszystkich miejscowości, ale z różnych stron. W sumie nas chyba było 80 braci, nie? No, około 80 braci było w sumie. Także naprawdę tutaj pomieściliśmy się, ale już było pełno. Dwa takie szeregi pożyczyliśmy, jeszcze stoły, dwa nowe kupiliśmy i jeszcze trzy pożyczyliśmy, także cała sala była tutaj obstawiona. No i bracia pozdrawiali serdecznie, przekazywali pozdrowienia dla was bracia i siostry i tak jak mówię, nawet jeżeli. też przepraszam za to, że żeśmy jakoś nie, nie, nie komunikowali tego, że bracia nie przyjadą, jakoś musimy to w przyszłym roku, jeśli dojdzie do tego znowu, do tego spotkania tutaj w Eichrowie, bo co trzy miesiące mamy w różnych miejscach Polski te spotkania, więc jeżeli dojdzie do tego spotkania, to też jakoś pomyślimy, żeby to było bardziej jakoś właśnie zorganizowane, żebyśmy dali znać czy bracia przyjadą, czy nie, bo my też nie wiedzieliśmy do ostatniej chwili. Pytaliśmy tutaj braci, namawialiśmy, ale oni, nie, oni tutaj na podłodze będą spać, oni tam nigdzie nie jadą. Także nie, część z nich się zdecydowała, a część no, nie przyjechała do was. Ale sam fakt, że mogliśmy im zaproponować te miejsca, zaprosić ich, to, to też był ważne. Że oni widzieli, że jest tutaj gościnność, że jest otwartość domów, serdeczność. Także bardzo Wam dziękuję, bracia, siostry, za to, że przykładacie też rękę do takiego dobrego dzieła. Jakieś może macie jeszcze ogłoszenia, czy pozdrowienia, czy cokolwiek, to bardzo proszę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Mamy termin? Ustaliliśmy termin ostatnio? Bracia, to może zróbmy to spotkanie właśnie w tą, to... zobaczmy w kalendarz, jak to wygląda, za trzy tygodnie, wtedy w tą sobotę. A czy wtedy Was jeszcze nie będzie? To jak kiedy wy wrócicie? W pierwszą sobotę, jak gdyby wy będziecie już? Okej, okay. jeszcze na pewno nie, na, nie tak szybko. Za 3-4 tygodnie bracia z naszej społeczności się spotkamy, ale to w międzyczasie ustalimy ten termin, wyślemy wiadomość do wszystkich braci, i, I jak zawsze gorąco zapraszam, zachęcam braci do tego wspólnego spotkania naszego tutaj w zborze co miesiąc. I, I też kolejny już termin został ustalony na to kolejne braterskie, tym razem w Hajnówce w Nowym Miejscu. Bracia zapraszali z Hajnówki już od jakiegoś czasu, żeby do nich przyjechać i to będzie 16, 16 17, 18 maj w Hajnówce. Więc bracia, jeżeli możecie się wybrać, to zachęcam, zapraszam na kolejne braterskie spotkania. A tu już widzę stoły zastawione, więc przenosimy się i kontynuujemy naszą społeczność przy stołach.